To są informacje Polskiego Radia 24. Odbierze ślubowanie, czy odmówi? Dziś decyzja prezydenta w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy przyjęte, kierowcy czekają na efekty. Sprawdzamy, co z obniżką cen paliw. Powrót człowieka na Księżyc, coraz bardziej realny. Za trzy dni startuje załogowa misja Artemis. Minęła dziesiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Na początek jednak smutna wiadomość, która właśnie do nas dotarła, nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata. O jego śmierci poinformował Tygodnik Powszechny. Myśliwski to dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nika. Jego dorobek przypomnimy w kolejnych serwisach.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 w ocenie kancelarii prezydenta, ta procedura nie została e, właściwie przeprowadzona, więc e, to wszystko będzie analizowane i pan prezydent, tak jak powiedziałem, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję. Wątpliwości głowy państwa budzi czas wyboru sędziów. Głosowano od razu sześć kandydatur, zamiast uzupełniać skład Trybunału na bieżąco. W przypadku odmowy przyjęcia ślubowania koalicja rządowa rozważa inne drogi. Jedna z nich to ślubowanie sędziów przed notariuszem, mówi Anita Kucharska-Dziedzic z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 Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Obniżka VAT-u i akcyzy już obowiązuje. Dziś minister energii wyznaczy maksymalną cenę detaliczną. Spadek ma być widoczny od jutra. Na co liczą zmotoryzowani? O tym Daria Kania. Kierowcy liczą, że przed świętami zatankują taniej, bo jak podkreślają, nadal jest drogo, a przed nimi zaplanowane podróże na Wielkanoc. Mam taką nadzieję, bo oczekuje nam się daleka podróż. Jeżeli spełnią się te obietnice, które tam gdzieś padły, to myślę, że będzie okej, okay, chociaż i tak będzie trochę za drogo. Nie wszyscy kierowcy do końca wierzą w zapewnienia, że będzie taniej i z dystansem spoglądają na deklaracje o obniżkach. Coś tam słyszałem, że ma być taniej, tam coś złote, coś, tak, ale czy będzie? Zobaczymy, bo no, na razie wszystko jest za drogo. W lepszej sytuacji. Są kierowcy samochodów na gaz. Nie jeżdżę benzyną, troszkę benzyny tej tankuję, ale nie jest aż tak bardzo to odczuwalne na kieszeni, chociaż są te ceny wysokie, no wiadomo czemu. Rząd deklaruje, że jeszcze przed Wielkanocą ceny na stacjach mogą spaść o około 1,20 zł na litrze. Daria Kania, polskie radio. W informacjach ostrzeżenie od wojskowych. Trwają planowe loty szkoleniowe, które mogą powodować huk, pisze w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, apelując jednocześnie o spokój. Ćwiczenia mogą brzmieć groźnie, bo biorą w nich udział samoloty naddźwiękowe. Tak zwany grom dźwiękowy będzie naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku. Loty, jak zapewnia dowództwo, nie stanowią zagrożenia ani dla mieszkańców, ani infrastruktury. Dyskontowi giganci pod lupą ułokiku. Po interwencji urzędu w sklepach sieci Biedronka i Lidl zmieniono sposób prezentowania przy kasie naliczonych rabatów. Chodziło o sytuację, kiedy podczas jednych zakupów klient korzystał z kilku różnych promocji. Wcześniejsze sposoby informowania o rabatach mogły wprowadzać klientów w błąd.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 Mówiła Kamila Guzowska z Ułokiku. Urzędnicy zachęcają, by podczas skanowania produktu przy kasie sprawdzać, czy cena została naliczona prawidłowo. W przypadku rozbieżności cen przy kasie i na półce mamy prawo kupić towar taniej. Na koniec jeszcze odliczanie do księżycowej misji Artemis. Jeśli nie pojawią się problemy techniczne i pogoda będzie sprzyjać, to za trzy dni, 2 kwietnia, czworo astronautów poleci w stronę Srebrnego Globu. Szczegóły ma dla nas Jan Pachlowski.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 Lądowanie na Srebrnym Globie ma być możliwe w ciągu dwóch lat. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce przeplata się dziś z chmurami. Na zachodzie i południowym wschodzie IMGW prognozuje deszcz. W górach popada deszcz ze śniegiem, w szczytowych partiach sam śnieg. Na termometrach od 6 stopni nad morzem do 12 na Mazowszu i Podlasiu. Na zachodzie okolice 9 stopni. Ciśnienie będzie się dziś wahać. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Reklama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 Aniu, boim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 Wiesław Myśliwski nie żyje, słyszeli Państwo w informacjach um, o tym, że żegnamy m.in. laureata Nike kamień na kamieniu, widnokrąg, traktat o łuskaniu fasoli. Opowiadając, konstruujemy nasze życie, układamy je w jakąś logiczną całość. Literatura jest próbą formowania życia w coś, co ma swoją harmonię i swój sens, tak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia. Cały świat jest jedną mową. Gdybyś tak się w ten świat dobrze wsłuchał, mógłbyś nawet usłyszeć, co sto lat temu mówili może tysiące, bo słowa śmierci nie znają. Zarzekał się, że nie lubi wspominać, bo właściwie nie ma czego, a wszystkie biografie ze swojej natury są banalne i pospolite. Często na szczęście wracał w radiowych nagraniach do swojej przeszłości i te wywiady na Polskie Radio 24pl Nie żyje Wiesław Myśliwski. Dnia. Za nami miesiąc wojny na Bliskim Wschodzie. Skupimy się teraz na tym, co wydarzyło się w Jerozolimie. Z nami Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. W Jerozolimie skandal po tym, jak kardynał Pierre Battista Pizzabali nie został wpuszczony w Niedzielę Palmową do Bazyliki Bożego Grobu. Co się stało? Izraelska policja zatrzymała kardynama bale i Kustosza, ziemi, ziemi Świętej ojca Francesco Jelpo w drodze na mszę patriarchat napisał, że po raz pierwszy od stuleci szefowie kościoła nie mogli odprawić tam liturgii w Niedzielę Palmową Przypomnimy po tym jak odłamki z irańskich rakiet spadły na teren Starego Miasta w Jerozolimie, od kościół zdecydował się odwołać procesję Niedzieli Palmowej, ta procesja miała jakby rok do roku szła z Góry Oliwnej na Stare Miasto w Jerozolimie, pokonywała kilka kilometrów na otwartej przestrzeni. Stąd te obawy Kościoła o, o, o bezpieczeństwo no i zakazy zgromadzeń ustawione przez, ustanowione przez izraelskie władze. No ale kardynał Pizzaballa wraz z ojcem Francesco Jelpo chcieli odprawić taką kameralną mszę w Bazylice Bożego Grobu. Izrael tłumaczył to zatrzymanie bezpieczeństwem, no bo stare miasto jest trudne do ewakuacji podczas ostrzału z Iranu. Kościół jednak odpowiada, że nie chodziło właśnie o wielką procesję, bo ta została już dawno odwołana. Tylko o małą prywatną celebrę na no, podobnym msza odbywało się już w czasie tej wojny. Zresztą kilka godzin później kardynał pizzabala w rozmowie z jedną z włoskich stacji telewizyjnych mówił, że tutaj w tej sprawie doszło do nieporozumienia. Nie prosiliśmy o publiczną uroczystość. To miała być krótka, prywatna modlitwa, by zachować ideę uroczystości w Bożym grobie. Doszło do pewnych nieporozumień. Najwyraźniej się nie zrozumieliśmy. Potem po krytyce z Włoch i Francji i także ze strony ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu bardzo mocno proizraelskiego polityka Majka Hakabiego Benjamin Netanyahu cofnął zakaz i zapowiedział dostęp do świątyni w dalszej części Wielkiego Tygodnia. Hmm, czyli to nie był tylko spór o jedną mszę, ale właściwie o to kto kontroluje dostęp do najważniejszych miejsc świętych w Jerozolimie. Tak, i to jest sedno tej historii, bo dla chrześcijan Bazylika grob, Bożego Grobu to jedno z najważniejszych miejsc na świecie. No jak policja zatrzymuje tam kardynała właśnie w niedzielę palmową, no to nie wygląda to jak zwykła decyzja porządkowa, tylko uderza w bardzo czuły punkt. Łaciński Patriarchat Jerozolimy, czyli przedstawicielstwo Watykanu w, w Ziemi Świętej, mówi wprost o naruszeniu wolności kultu i tak zwanego status quo, czyli takiej delikatnej równowagi zasad wokół świętych miejsc w Jerozolimie. Izrael twierdzi, że nie było złej woli, tylko obawa o ludzkie życie, no ale tego sporo oczywiście nie da się rozstrzygnąć jednym zdaniem, no ale wiemy, że w czasie tej wojny nawet drzwi do świątyni stają się elementem większego konfliktu. Drugi wątek prowadzi prosto do Waszyngtonu, bo Trump mówi o przejęciu irańskiej wyspy, tej, tej najmniejszej, zdaje się, jednego z mniejszych fragmentów świata, ale głównego okna eksportowego Iranu. O czym dokładnie mówimy? No Donald Trump w wywiadzie The Financial Times mówił o tym, że może przejmiemy Hark, a może nie. No to są bardzo mocne słowa, bo przez tę wyspę, jak powiedziałaś, ona jest mała, no ale jest kluczowa dla Iranu, bo przechodzi tam tamtędy około 90% irańskiego eksportu ropy. To jest taki hub energetyczny, eksportowo-energetyczny Iranu. No i najprościej mówiąc, to jest taki główny kurek z pieniędzmi dla Iranu. Trump dorzucił też, że Ameryka mogłaby łatwo przejąć tę wyspę, bo jednocześnie mówi o rozmowach z tych Iranem, które idą świetnie. Mamy więc tu takie dwie rzeczy naraz. To jest presja wojskowa i to jest sygnał negocjacyjny. Potwierdzone są wypowiedzi i to, że w regionie są dodatkowo amerykańscy Marines wysyłani w ostatnich dniach. Nie ma natomiast decyzji o zajęciu wyspy. Pentagon wiemy, że przygotowuje różne warianty działań lądowych, no ale na razie prezydent nie dał jeszcze zielonego światła na żadną z tych opcji. No tak, ale jednocześnie mówi, czekamy na amerykańskich żołnierzy, deklaruje gotowość tysięcy amerykańskich żołnierzy w kierunku wyspy Hark. Co to jest dziś sama propaganda, czy, czy to się może po prostu wydarzyć? Ze strony Iranu ta deklaracja Czekamy na was amerykańscy żołnierze To jest przede wszystkim bardzo ostra deklaracja polityczna no, ale wypowiedziana w momencie kiedy w regionie Naprawdę rośnie amerykańska obecność wojskowa Bo Stany Zjednoczone od kilku dni dosyłają Kolejnych żołnierzy Szef irańskiego parlamentu Który tak naprawdę dzisiaj jest głównym negocjatorem Mohamed Bagher galibaf To jest główny negocjator ze strony Iranu Po tym jak Stany Zjednoczone były łaskawe Pozabijać paru innych negocjatorów W tym Alego Darijaniego Zatem tenże szef Mówi, że irańskie siły czekają, czekają na Amerykanów na ziemi i że y, odpowiedź Iranu będzie druzgocąca. No i to oczywiście jest ważne zastrzeżenie. To, jest, y, y, to są media państwowe Iranu, które o tym informują. Nie, nie jest to niezależne potwierdzenie planu wojskowego, ale równolegle Pakistan zapowiada, że może gościć rozmowy Stany Zjednoczone i Iran. W, w, w, w, w ubiegłym tygodniu Pakistan mówił nawet, że jeszcze w tym tygodniu, czyli w tym, który minął, mogłoby do tych rozmów dojść, no ale mm, ani Waszyngton, ani Teheran jeszcze oficjalnie. Oficjalnie tego nie dopięły, czyli mamy z jednej strony pięść, z drugiej strony yy, zachętę do negocjacji, co z tego wyniknie pewnie przekonamy się w ciągu najbliższych kilku dni. Pamiętajmy tylko jeśli chodzi o fakty, że Donald Trump kilka dni temu dał Iranowi czas na dogadanie się do 6 kwietnia, czyli do poniedziałku wielkanocnego, yy, jeśli chodzi o ewentualne ataki na elektrownie i na yy, infrastrukturę energetyczną w Iranie. Wojciech Cegielski, redakcja zagraniczna Polskiego Radia 24. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Komentarz. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, są te negocjacje, mają miejsce. Czy one się dopiero odbędą? Donald Trump mówi, że idzie świetnie. Druga strona mówi niekoniecznie. Donald Trump mówi wiele rzeczy i trochę to robi celowo, żeby potem, kiedy ta sytuacja się rozwinie, mógł powiedzieć, że on już przecież o tym mówił, on już dawał, dawał ten temat znać, że to już właściwie wszystko dzieje się zgodnie tak, jak zaplanował. Bo to jest problem. Amerykanie uważają, że Donald Trump nie ma planu, nie wie co dalej, że jest zagubiony w tej wojnie i to w kontekście tego, że amerykański prezydent i jego partia republikańska mają do wygrania wybory jesienią, wybory uzupełniające do kongresu jest dużym, jest dużym problemem, jest dużą przeszkodą, bo Amerykanie bardzo nie lubią przywódcy, który nie wie, co ma zrobić dalej, a trochę wydaje się, że Donald Trump nie ma jednej drogi, która by prowadziła Stany Zjednoczone do wyjścia z Iranu, a tego domagają się amerykańscy wyborcy. 92% Amerykanów w badaniu CBS News mówi, że Stany Zjednoczone mają natychmiast wyjść z Iranu, natomiast widać, że tej drogi powrotnej póki co jeszcze nie ma. No tak, bo... Mm... Bez inwazji lądowej to zdaje się nic nie uda się Amerykanom wskórać w tym rejonie świata. Czy pani zdaniem Iran, Iranowi zależy na przykład na przeciągnięciu tego konfliktu, żeby pokazać w pewnym sensie nie przewagę, ale moc po to, żeby już nikt nigdy na nich nie podniósł ręki? Może też o to chodzi. Zdecydowanie tak. Iran ma czas, Stany Zjednoczone tego czasu nie mają. Donald Trump ma bardzo wąskie okno czasowe, w którym musi ogłosić sukces i w którym jeszcze może przeprowadzić operację lądową. On ma kilka takich dat, które, co do których musi po prostu zdążyć. Jedna to jest zapowiadana na połowę maja wizyta w Chinach. A druga to jest letnia kampania wyborcza do kongresu. I tej trakcji letniej kampanii wyborczej do kongresu, kiedy prezydent będzie uczestniczył w bardzo wielu spotkaniach w całych Stanach Zjednoczonych, Amerykanie nie mogą już odczuwać tych skutków ekonomicznych tej, tej wojny. Cena benzyny musi spaść, żeby Donald Trump mógł, miał szansę w ogóle, opowiadać tę historię o złotym wieku Ameryki. O to, że on wprowadza złotą, złoty wiek Ameryki, że żyje się w Stanach Zjednoczonych lepiej, dostatniej, że te koszty życia spadają. Bez tego będzie to bardzo niewiarygodne i ta kampania nie będzie skuteczna. Dlatego to okno czasowe jest coraz, coraz mniejsze i Irańczycy doskonale sobie zdają z tego sprawę. Oni mają dużo więcej czasu, nie mają takiego horyzontu czasowego, jak Amerykanie, i wiedzą, że Donaldowi Trumpowi trochę się pali grunt pod nogami i on musi działać tu i teraz, musi tu i teraz ogłosić zwycięstwo, niezależnie od tego, jak ono będzie osiągnięte, jak ono będzie zdefiniowane, i ograniczyć działania Stanów Zjednoczonych w regionie po to, żeby w polityce wewnętrznej móc odnieść sukces, który no, będzie takim być albo nie być amerykańskiego prezydenta w kontekście sprawowania pełni władzy. Bo jeśli Donald Trump przegra te wybory, Republikanie przegra te wybory do, do kongresu jesienią, to Donald Trump będzie miał bardzo mocno związane ręce na dwa ostatnie lata swojej kadencji. No i oczywiście on chce tego bardzo uniknąć. Znane są Pani z pewnością hasła Make Israel Great Again albo Israel First, prawda? To, to po tym, co się dzieje także w Libanie. Jaka część Amerykanów jeszcze wierzy Donaldowi Trumpowi, że ich kraj jest na drodze do złotego wieku? Coraz mniejsze. Ostatnie poparcie dla Donalda Trumpa to tylko 36%, więc nie jest to dużo. Jest to jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o to, jak, jak oprowadzono sondaże wobec Donalda Trumpa. I to pokazuje, że Amerykanie są rozczarowani tym, co się dzieje, zwłaszcza, że amerykański prezydent powiedział, że nie będzie żadnych nowych wojen. Oczywiście rola Izraela też jest tutaj bardzo, bardzo istotna, no bo pojawiają się coraz to nowe doniesienia, że to Izrael przecież są Stany Zjednoczone w tę wojnę. I coraz to, to, co jest bardzo ważne, to na amerykańskiej prawicy rodzi się taki ruch antyizraelski, taki, gdzie wydawało się, że to jest niemożliwe, że ten mariaż, ten sojusz między amerykańską prawicą a Izraelem jest nienaruszalny. Natomiast. Wciągnięcie Stanów Zjednoczonych w tę wojnę pokazuje, że no ma to swoją cenę i pewne rzeczy nigdy nie są, nigdy nie są nienaruszalne. Że tutaj ten wpływ Izraela przez część amerykańskiej, nie tylko klasy politycznej, ale przede wszystkim amerykańskiej prawicy jest uważany za zbyt duży. I może się okazać, że w tych wyborach zbliżających się do kongresu dużą szansę na zwycięstwo będą mieć ci kandydaci, którzy będą się opowiadać przeciwko wpływowi Izraela, Izraela, przeciwko interwencjom zagranicznym, będą się opowiadać za izolacjonizmem i trochę przeciwko temu, co mówi Donald Trump. Więc paradoksalnie drogą są może się okazać przeciwstawienie się amerykańskiemu prezydentowi, co wydawałoby się jeszcze parę tygodni temu nie do pomyślenia. Czy, y, pani się, czy pani pozwoli, żebyśmy się przyjrzały teraz planowi, który proponuje Donald Trump tak w, w skrócie spróbowałybyśmy go omówić? Plan, y, myślę o planie pokojowym. Mhm. Tak, możemy? Tak, oczywiście. Pewnie. No tak, Iran musi zdemontować swoje obecne zdol zdolności y, nuklearne. Y, możliwe? Możliwe, tylko pamiętajmy, że nie wiemy, jakie są aktualne zdolności nuklearne Iranu, bo Donald Trump przecież już powiedział w zeszłym roku po tych bombardowaniach po wojnie dwunastodniowej, że no, właściwie program jądrowy Iranu już nie istnieje. Więc póki y, nie mamy informacji, jak to teraz wygląda, to jest to bardzo taki postulat daleko idący i będący postosłowiem, bo nie wiemy, jak to, jak, jakie, jaki jest aktualny status. Jest to... Oczywiście coś, co Donald Trump przecież już ogłaszał zwycięstwo, ogłaszał, ogłaszał, ogłaszał wielokrotnie zniszczenie te, tego programu jądrowego. Nagle, bo, nagle znowu się domaga od Iranu, że tego, że tego programu można nie być. Więc to jest takie trochę pułapka na Iran, ale też pułapka taka trochę rozwadniająca ten cały przekaz, czy cały plan pokojowy, no bo nie, nie wiemy, jak mhm. jest naprawdę w tej chwili. Ten plan zakłada... Albo pokazuje, że Amerykanie niewiele wiedzą na temat podejścia Iranu do tego konfliktu, że przegrana owszem, ale hańba to już nie. Iran musi zdemontować swoje obecne zdolności nuklearne i musi się zobowiązać, że nigdy nie będzie dążyć do posiadania broni nuklearnej. Możliwe? Nigdy to jest bardzo, to jest słowo, to jest słowo, które się właściwie w polityce nie powinno pojawiać. W sensie bardzo trudno, żeby to się pojawiało w jakichkolwiek negocjacjach dyplomatycznych między dwoma krajami. Zwykle daje się horyzonty czasowe, tak jak było w przypadku Iran porozumienia jądrowego wynegocjowanego za Obamę. Gdzie tam były konkretne, konkretne czasy, po którym ono miał, miało się zmieniać, czy miało te, te, miał jakby te kontrole miało wygasać. Natomiast tutaj nigdy to jest coś, na co żaden kraj się nie zgodzi, no bo bo nigdy to jest bardzo bardzo bardzo długo i zamyka wszelkie możliwości negocjacji zamyka wszelkie możliwości do prowadzenia polityki w sposób niezależny. Mm -hmm. Już nigdy się do ciebie nie odezwę, prawda? Przepraszam za tę ironię, ale to tak trochę brzmi. Dokładnie tak to brzmi. Ee, Iran musi przekazać około 450 kg wzbogaconego uranu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Obiekty nuklearne, trzy, Natanz, i Isfahan i Fordo muszą zostać zdemontowane. Możliwe? No, jeśli jeszcze istnieją, przecież to że wszystko zostało zniszczone. Więc Zwłaszcza Fordo, przeczysam... prawda? Pamiętam, z tak, czerwca tak. było, było bombardowane, ale Istochan chyba też wtedy. Tak. Więc teraz trochę przeczysam sobie i temu, co definiowało jako zwycięstwo jeszcze w zeszłym roku. Hmm. Agencja Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej musi mieć nadzór ONZ-u w postaci pełnego dostępu i kontroli na terenie... Iranu, znowu zapytam, czy możliwe. No wydaje się, że tak, że to jest coś, co pod, podczas realizacji tego porozumienia jądrowego wynegocjowanego z Obamę miało miejsce, że ci inspektorzy tam faktycznie byli wpuszczani potem już pod, pod koniec faktycznie nie, ale natomiast, no była pewna przestrzeń na współpracę ze strony reżimu irańskiego. Mm -hmm. Stany, Stany Zjednoczone oczekują właściwie pełnej kapitulacji irańskiej siły strategicznej na Bliskim Wschodzie. Czy propozycja, że Iran musi zrezygnować z modelu regionalnych bojówek, jest właśnie na to dowodem? Tak, jest na to dowodem, natomiast jest to bardzo mało realistyczne z takiego punktu widzenia, że Iran nie chce z tego rezygnować. To jest to świadczy o tym, że o sile Iranu w regionie, że bez tego Iran nie będzie takim, nie będzie regionalną potęgą, tylko po prostu będzie jednym, jednym z państw regionu, potencjalnie klientem Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że to jest coś, na co Iran nie chce się zgodzić. Więc pod tym względem jest bardzo duże pole do, do tego, żeby tego porozumienia nie osiągnąć. Że tutaj obie strony bardzo mocno się rozmijają w rozumieniu potęgi, czy rozum, rozumieniu tego, jak w przyszłej pozycji Iranu w regionie, bo Stany Zjednoczone chcą, żeby Iran był państwem słabym, właściwie bezbronnym. E, natomiast no, Iran z oczywistych względów tak nie chce, żeby, żeby tak to się skończyło. Jasne. Jest jeszcze dodatkowy, rozszerzający właściwie ten poprzedni punkt. E, Iran musi zaprzestać finansowania, kierowania i zbrojenia swoich regionalnych pośredników. No i tu ciekawostka. Cieśnina Ormus musi zostać otwartym, wolnym korytarzem Morskim i to, że program rakietowy Iranu musi zostać ograniczony pod względem zasięgu i liczby pocisków, no to jest jakby definicja kapitulacji, pełnej kapitulacji Iranu, na którą on się po prostu nie zgodzi, nie, zgodzi. nie może się tu zgodzić. Tak. Mhm. A Donald Trump przecież najpierw mówił, że on, nie, że on nie będzie negocjował, tylko domaga się pełnej kapitulacji, ale potem w tych negocjacjach de facto domaga się tej pełnej kapitulacji. To nie, jest, nie są negocjacje, które zakładają jakąś przestrzeń do porozumienia, tylko właśnie domaganie się, żeby Iran w pełni skapitulował przed Stanami zjednoczonymi, na co Iran prawdopodobnie nie będzie chciał się zgodzić. Pytanie, czy Donald Trump jest na tyle elastyczny, żeby pójść na pewne ustępstwa, żeby powiedzieć, że spotkałem się przynajmniej w połowie drogi. Zresztą już widać pewne, pewne zwiastuny, no bo Donald Trump powiedział, że dokonała się przecież zmiany reżimu, mimo że cały czas ten reżim tylko w postaci innych osób cały czas stoi na czele, na czele tego państwa. Natomiast Donald Trump, żeby móc odgłosić sukces, żeby móc, móc sprawnie wycofać się z Iranu, musi dogadać się z, z aktualnym reżimem i musi spotkać się gdzieś po drodze, mm -hmm. nie, nie domagać się tej wersji maksymalistycznej, bo domaganie się tej wersji maksymalistycznej, no, doprowadziło do tej wojny, którą w tej chwili mamy, że Donald Trump nie chciał zrobić ani kroków w stół. Pytanie, czy teraz będzie bardziej skłonny, czy będzie liczył na to, że to Iran będzie bardziej skłonny dać mu wszystko, czego tylko oczekuje. Jest jeszcze punkt o m, użyciu rakiet yy, tylko w sytuacji samoobrony, w celu samoobrony. Yy, o tym, że wszelkie międzynarodowe sankcje nałożone na Iran zostaną zniesione. USA mają udzielić Iranowi wsparcia w rozwoju cywilnego programu jądrowego, mechanizm snapback umożliwiający automatyczne przywrócenie sankcji w razie niewywiązywania się rano z umowy zostałby zniesiony. Uwaga, to jest chyba... Punkt na zachętę. I jest jeszcze punkt 15. Yy, I tutaj spotkałam się w sieci z żartem. Nie wiem, czy pani także. W ujawnionym przez izraelskie media planie brakuje ostatniego 15 punktu. Może polega on na zmianie nazwy Uniwersytetu w Teheranie na Uniwersytet Donalda Trumpa. Zbudowanie Trump Tower w centrum irańskiej stolicy. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. To wskazuje na poziom yy, politycznego absurdu, w którym funkcjonujemy. Można jeszcze zmienić nazwę cieśniny Orrussa, cieśniny amerykańską albo cieśniny Donalda Trumpa. Więc A tam jest jeszcze takie... jakaś zatoka, którą można by przemianować na amerykańską? Pewnie jest. Pewnie jest. Może jeszcze ewentualnie Wyspę mm -hmm. Hark można zmienić na, na Wyspę bardziej którą ku, ku Donalda Trumpa. Także jest, jest wiele możliwości. No Jak popatrzymy faktycznie na te punkty, to one są bardzo y, maksymalistyczne. Są tam faktycznie pewne zachęty właśnie jak, y, jak zniesienie sankcji. W końcu te sankcje doprowadziły do tych, y, do tych ogromnych buntów społecznych, które zakończyły się śmiercią tysięcy, tysięcy irańskich, irańskich obywateli. Natomiast to pokazuje, że... Y, Donald Trump ciągle domaga się bardzo dużo od Iranu, że ciągle chce postawić na swoim i to nie skończyło się dobrze w tym sensie, że Amerykanie zaangażowali się na Bliskim Wschodzie. Natomiast pytanie, czy w takim całościowym rozrachunku faktycznie sam Zjednoczonym uda się zdefiniować to zwycięstwo tak, żeby dobrze przedstawić się amerykańskim wyborcom. Bo Donalda Trumpa nie interesuje to, jak to będzie odebrane na arenie międzynarodowej, na Bliskim Wschodzie czy w samym Iranie. Jego obchodzi to, jak będą to odbierać amerykańscy wyborcy, którzy już jesienią ruszą do urn i będą będą głosować na, na członków Kongresu i on w ich oczach musi się prezentować jako ten, który zaprowadził porządek na Bliskim Wschodzie, który zniwelował zagrożenie ze strony Iranu. I pod tym względem trzeba kalkulować ten wynik końcowy tych negocjacji, które się toczą albo się nie toczą w kontekście tego, co amerykański prezydent chce z nich wynieść. Mhm. I jest jeszcze jeden aspekt, który w ostatnim czasie pomijamy albo trochę odsuwamy na bok, bo nic takiego jeszcze się nie wydarzyło. Ja tu spróbuję odpukać w prawie niemalowane. Myślę Fatwie, która przecież obowiązuje Ym, i, i myślę, że jest wielu Irańczyków, którzy pałają, rządzą zemsty i kto wie, czy nie będziemy świadkami jakichś wydarzeń, które mogą pokrzyżować narrację Donalda Trumpa, bo ja się z panią zgadzam, że on właściwie sukces może ogłosić w każdym momencie i nie wiem, czy będzie jakoś szczególnie przykładał się do uzasadnienia. Po prostu wygraliśmy i koniec. To, to prawda. Zagrożenie zamachami mm -hmm. terrorystycznymi Odbiegłem, cały czas, cały prostu, czas istnieje. Tak, Dokładnie. Tak. odwetowymi To chyba było, to było jeden z największych hamulców, który y, sprawił, że poprzedni amerykańscy prezydenci nie, nie odważyli się zaatakować Iranu. Oni podrobili oni lekcję z 11 września i po prostu bali się, że może coś się wydarzyć. Natomiast Donald Trump prawdopodobnie nie stwierdził, że potencjalne korzyści polityczne są większe niż zagrożenie terrorystyczne. On uważa, że ze względu na to, jak ma teraz działający aparat y, no, wywiadowczy czy, czy w Stanach Zjednoczonych, no nic się wielkiego nie, mo nie może wydarzyć, lub jest gotowy zaryzykować dla swoich politycznych, e, politycznych korzyści. Nie wiem, co jest, e, bardzo, co jest gorszą dla Amerykanów opcją, natomiast widzieć, że nie jest to już taki czynnik, który mógłby hamować amerykańskiego prezydenta przed, przed działaniami. Ryzyko odwetu właśnie w postaci zamachu terrorystycznego. No, może jeszcze ku uciesze wszystkich, yy, wziąć sobie Kubę ale to już jest ironia z mojej strony na koniec naszej rozmowy. Magdalena Górnicka, Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje.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 Jest 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie żyje Wiesław Myśliwski, wybitny prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy, odszedł w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformował Tygodnik Powszechny. Wiesław Myśliwski to dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike za książki Widnokrąg i Traktat o uskaniu fasoli. Jego książki przetłumaczono na ponad 20 języków. Pisarz został wyróżniony wieloma odznaczeniami i orderami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Więcej o jego dorobku piszemy na polskieradio24.pl. Rząd zapewnia, że od jutra można się spodziewać niższych cen na stacjach benzynowych. Paliwo powinno być tańsze, średnio o złotówkę i 20 groszy. To państwo wzięło na siebie koszty obniżki cen paliw. Tak mówi Polskiemu Radiu Minister Energii Miłosz Motyka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 ONZ prowadzi śledztwo w sprawie ataku na żołnierzy z misji w Libanie. Zginął indonezyjski żołnierz. W wyniku wybuchu miny pułapki. ranny został polski oficer. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Można się było spodziewać jakichś działań libańskiego Hezbollahu w strefie kontrolowanej przez ONZ-owskie siły, mówił na naszej antenie politolog profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Według eksperta musimy się przyzwyczaić do specyfiki misji w Libanie. Zresztą chyba wszyscy już państwo polskie, społeczeństwo polskie przyzwyczaiło się po doświadczeniach z Afganistanu, z Iraku, że niestety te misje, one się nazywają stabilizacyjne czy też pokojowe, ale wcale nie są pokojowe. Ich udział stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia żołnierzy. Polska misja w Libanie w ramach ONZ liczy około 250 żołnierzy i pracowników. W górach śnieg, na południowym wschodzie i zachodzie opady deszczu. Tak zapowiada się ostatni poniedziałek marca. Będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, informuje synoptyki MGW Przemysław Makarewicz. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem, około 11 w centrum do 13 na wschodzie kraju. W rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach będzie osiągał 110 km na godzinę i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Dodajmy, w nocy miejscami wciąż będą występować przygruntowe przymrozki. Dzień w Polskim Radiu 24. Małgorzata Szochowska, cały czas z Państwem jesteśmy. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana i jego partię przed wyborami, które na węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Udzielił obszernego wywiadu prorządowemu kanałowi, kanałowi, przepraszam, Mandiner. Piszemy o tym na Polskie Radio 24. PL. Jarosław Kaczyński stwierdził m.in., że wybory na Węgrzech to nie tylko kwestia wewnętrznej polityki tego kraju. Węgry są zmuszone do utrzymywania relacji z Rosją ze względu na sytuację energetyczną, choć Polska podąża w kierunku przeciwnym. To jedno ze stwierdzeń pana prezesa. Podsumuję, podsumowujemy Jarosława Kaczyńskiego na polskiej radio 24.pl, m.in. innymi także ten wywiad. Co jeszcze? Nawrocki liderem sondażu zaufania, wspominałam już o tym, politycy rządu mocno tracą. Marcowy sondaż Iblis pokazuje, że Karol Nawrocki pozostaje liderem zaufania, zwiększa przewagę nad Radosławem Sikorskim, jednocześnie obaj politycy, podobnie jak większość sceny politycznej, notują spadki poparcia, tracą przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Trochę konkretów. Mimo utrzymania pierwszego miejsca Karol Nawrocki odnotowuje spadek poparcia. Teraz ma 46,3% pozytywnych ocen. Jednocześnie niemal identyczny odsetek respondentów deklaruje wobec niego brak zaufania. Podobny trend jest widoczny w przypadku Radosława Sikorskiego, który depcze panu prezydentowi po piętach. 42,6% za. Obaj politycy utracili wcześniejszą przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Na kolejnych miejscach rankingu niewiele się zmieniło pod względem układu. Wyniki pokazują osłabienie zaufania. Trzecie miejsce Donald Tusk 41%. Tuż za nim Włodzimierz Czarzasty 37% pytanych deklaruje poparcie dla marszałka Sejmu. Znaczący odsetek zanotował Władysław kośniak kamysz który cieszy się teraz zaufaniem. 35,5% respondentów wśród Opozycji pozycji najwyższy program zauf y, poziom zaufania ponownie osiąga Mateusz Morawiecki, 34,10 wyprzedza Krzysztofa Bosaka, potem Sławomir Męcen, potem Jarosław Kaczyński z podobnym poparciem. Adrian Zandberg odnotował największą stratę, cieszy się zaufaniem niespełna 1,5 badanych. A jeszcze mm, słabszy wynik osiąga Szymon Hołownia, którego poparcie spadło do nieco ponad 15%. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co ze ślubowaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Czekamy na decyzję pana prezydenta? Być może dziś ona zapadnie, dziś ją poznamy. Chociaż pewnie zapadła już wcześniej. Przepraszam, że tak. Zgodnie z Konstytucją jakby powinien to zrobić. Natomiast wiemy dobrze, że już Andrzej Duda chociażby nie tylko w kwestii ślubowań, to już jest dłuższa historia, ale nominacji profesorskich. Eee, także nie wiem, czy profesor Bilawicz dostał profesor. Wydaje mi się, że, że ciągle nie dostał, e, bo, bo tu odmawia podpisu prezydent. Eee, jako głowa państwa i strażnik ładu konstytucyjnego no myślę, że powinien się dostosować, no, ale kiedy odmówi tych Ślubowań to wcale się nie zdziwię, że, że, że tak będzie. Strażnik Ładu Konstytucyjnego, powiada pan panie doktorze. Jak to brzmi romantycznie? Znaczy e, no, brzmi no, w końcu, tak też jest to może nie ekspresji z Warbisa, ale tak możemy to nie tyle z litery, co z ducha Konstytucji. E, jasne, wyczytać. Jasne, ja tylko mówię, że w obecnej sytuacji to brzmi tak trochę literacko. No, no brzmi nieco literacko, ja nie jestem prawdziwym tylko politologiem, ale nie, nie chcę być politologiem literatem. Natomiast zwracając już no zresztą każdy, każdy organ państwa i każda władza bez wyjątku, czy wykonawcza, czy e, sądowa czy, czy, czy, czy, czy ustawodawcza, no, musi się do przepisów konstytucji stosować. Mamy demokratyczne państwo prawa i żaden m, organ czy żadna instytucja, w tym i głowa państwa jakby nie jest. Ponad prawem, ani poza prawem. Jasne, bo Konstytucja zobowiązuje premiera i prezydenta w największym skrócie do współpracy tak, ku naszemu dobru wspólnemu. Tylko czasem słyszymy ze strony otoczenia pana prezydenta, że przecież pan prezydent nie może się podpisywać pod złymi rozwiązaniami. I, i w sumie, panie no doktorze, tak, to... nie można panu prezydentowi też takiego prawa odmówić. Pytanie brzmi, jak pan prezydent i jego otoczenie argumentują swoje weta. Znaczy to jest tak, no konstytucja jest wielu, to, to, to, to jest tak. Jarosław Kaczyński ją skutecznie przetestował, ale myślę, że oni jego otoczenie, tą konstytucję czytali przynajmniej od czasów porozumienia centrum i stąd mam y, y, sytuację, że Trybunał jest właściwie, y, no już nie, ale Trybunałem czy Neotrybunałem, czy jak tego nie nazwać, y, czy Trybunałem był Julii Przułemskiej są Sąd Najwyższy, jaki jest też widzimy pod rządami. Y, y, Pani doktor habilitowanej Manowskiej Małgorzaty. No i teraz tak jak Pani słusznie zauważa, rzeczywiście, no może nie musi. Na linii pałac mały pałac duży, wiadomo jak sytuacja wygląda. Nie chcę powiedzieć, że Paweł i Gawo w jednym z domu, bo tutaj bym taką symetrię stosował. Myślę, że no i sam premie i procedury jakby zostały dochowane, a Prezydent z różnych powodów y, całą sprawę komplikuje. No, jest to rozwiązanie, nie chcę powiedzieć, alternatywne, ale które też znowu nam psuje cały nasz porządek, który i tak jest zepsuty, prawny i na tym najwyższym poziomie, ale też na poziomie sądów powszechnych. Po prostu jak y, Sejmu przyjmie ślubowanie. i ta, y, Tam jest szóstka, ósemka, już teraz przepraszam za... Y, na razie sześciu. Na razie szóstka, tak. No tam na Miodowej zasiądą, tylko to też będzie tak, że będą, są starzy sędziowie, prawda? będą nowi sędziowie i pewnie sobie wzajemnie będą czynić stęty, będą problemy przy kreowaniu składów. No więc ten organ, który i tak już się skompromitował skutecznie i właściwie w pewnym sensie jakby z perspektywy prawa europejskiego jakby no... Nie ma mocy praw, czy nie mają mocy prawnej jego decyzji, no, no jeszcze bardziej będzie, nazwijmy to, skompromitowany czy, czy, czy, czy zdestruowany. No, ale tak jak mówię, no, tą destrukcję, ta destrukcja zaczęła się grubo ponad 10 lat temu, więc tutaj mm, Karol Nawrocki jakby w, w ramach swojego ugrupowania i swojej światłej myśli konstytucyjnej, tak to, znaczy inaczej, światłej myśli swojego ugrupowania, tą destrukcję w najlepsze kontynuuje. Jasne, warto y, przypominać, że y, to błędne koło poruszyła Platforma obywatelska, wybierając sędziów na zapas. I potem, prawda? I potem kolejni korzystali z tego precedensu. I, I dlatego mamy do czynienia z taką sytuacją. Pan wspomniał o pani sędzi Manowskiej i o nominacjach profesorskich. Ja sobie przypominam, że Rada Naukowa, która nominuje, czy proponuje panu prezydentowi osoby do tak, zwanego belwe, do tak zwanej belwederskiej belwederskiego. E, Tak, profesury. Już drugi raz rzędu zdaje się na tej liście pani Manowskiej nie umieściła, ale to tak. A tak, bo pani Manowska nie przyszła po co do odpowiednich. To, to, tak. to się nazywa Rada Doskonałości, wtedy dawniej tak. była centralna komisja tak. no i najzwyczajniej w świecie tam potrzeba czterech recenzentów. No i ten przewód jest nieco skomplikowany i te warunki są dosyć jasno określone, więc... Jeżeli nie przeszła tej procedury, no to Rada nie może jej zgłosić, ponieważ tak jak w przypadku habilitacji, no można, tą habilitacja może być przez Radę przyjęta, ale równie dobrze może być y, habilitacja odrzucona, nie? Więc, więc, więc, bo to są procedury w pewnym sensie podobne, ale jednak różne. Oczywiście ciężar gatunkowy profesury tak zwanej wylewodarskiej jest, jest, jest dużo większy w tej hierarchii e, stopni niż, niż, niż habilitacji, no ale habilitacja jest równie ważna. Yy, pytałam... W zeszłym tygodniu profesora Marka Safiana, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na czele Trybunału, kiedy wybrani przez Sejm sędziowie mogą rozpocząć pracę w Trybunale i on wyraźnie powiedział, że jakbyśmy odłożyli na bok formę ślubowania, to ona jest niezbędne do tego, żeby mogli zacząć w Trybunale pracować, bo ślubują nam wszystkim uczciwe podejście do swojej pracy, to mówiąc problem. najogólniej, prawda? prawda. E, I pytany też przeze mnie o to, czy mamy do czynienia z błędami proceduralnymi przy ich wyborze, powiedział, że on takich nie widzi. No ale kim jest profesor Safian na przykład dla pana ministra Boguckiego? Nie tylko zresztą profesor Safian, profesor Ewa Łętowska też. Tak, tak, tak, profesor Sol, tak, bo mamy absolutnie prawników, też były w Trybunale. wszyscy są przewodniczącym szefami Trybunału Konstytucyjnego, ale też obitymi prawnikami, mm. autorytetami w tej dziedzinie, ale no tylko wypadał mi pani redaktor weschnąć, no, no, no kimże jest, e, właśnie że są ci pani profesor Łątowska i pan profesor mm. Stafian i pan profesor Necol, bo też go tutaj wymieniłem, Wobec, no, tak jak mówię, tej światowej myśli prawnej i wężej konstytucyjnej, którą reprezentuje między innymi pan Bogucki, No a już o jego pryncypale. No, przepraszam, zrobię wielokropek. Chociaż, gdybyśmy podeszli do tego z trochę innej strony, myślę o tej zwłoce w, w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to rządząca koalicja strzeliła sobie w stopy. Taką procedurą wyboru sędziów. Znaczy dolała oliw do, do ognia, dała argumenty, ja nie mówię o ich słuszności, tak nie rozstrzygam słuszności argumentów Pałacu Prezydenckiego, ale kumulując ten wybór, no naraziła się na takie, a nie inne komentarze. Tak, to prawda. Znaczy to, to jest tak, no, pani słusznie zauważyła, bo to jest tak, mhm. to, to, to, albo niech porównam, to, to jest tak jak z, z konfliktem izraelsko-palestyńskim, można powiedzieć, Dawid Warszawski napisał, Konstanty Gabert, Dawid Warszawski napisał mhm. genialną, znakomitą książkę, którą właśnie niedawno miałem okazję przeczytać o relacjach palestyńsko izraelskich no i tu w uproszczeniu powiem to, nie wiadomo, znaczy inaczej, nie wiadomo kto zaczął, to, to, to oczywiście jest metafora, tak samo z, tą, z tym konfliktem, o którym pani redaktor wspomniała, to znaczy kiedy Platforma to zrobiła, no to PiS wykorzystała jako okazję, no ale potem mamy po prostu lawinę zdarzeń nie? i teraz w tym jesteśmy na tej karuzeli takiej łamania prawa i niestety nikt, obiec, żadna ze stron nie naciska tego guzika bezpieczeństwa, mówi stop, tak, tu się zatrzymujemy i ten można powiedzieć zdemolowany ład prawny staramy się no um, przynajmniej dokonywać jakiejś jego sanacji i y, y, y, wracając do tego pytania pani redaktor, tu, tu tak samo to wygląda, nie? To znaczy, my korzystamy, wykorzystacie, wy jesteście winni, yy, oni są winni, tak? No to czasami rzeczywiście przypomina piaskownicę, nie? I, I jedna i druga strona, jakby, tak jak mówię, no nie, nie, nie naciska tego, nie naciska tego guzika, stop. Yy, oczywiście najróżniejsze argument, tak jak pani yy, tutaj redaktor wspomina o różnym ciężarze gatunkowym, jeżeli chodzi o słuszność, yy, pomijam już kwestie formalne i prawne, bo tak jak mówię, nie jestem ani prawnikiem ani konstytucyjnym. Ani ale szczerzej, prawnikiem, ale, ale różnym ciężarze gatunkowym. Czasami te argumenty są można by powiedzieć, takie czysto erystyczne, czy, czy, czy retoryczne, czy wręcz żenujące. Czasami może te argumenty są mocniejsze, ale no tak jak mówię, ten spór trwa w najlepsze i też na poziomie chociażby ostatniego wyroku przecież CUE, tak, dotyczącego kreacji, czy wyboru sędziów, że, że procedura, która w pewnym sensie jest procedurą, taką powiedzmy z jakąś wadą, nie, nie, nie powoduje, że jakby sędzia, który jest w ten sposób wybrany, jakby nie, nie, nie ma tego, tych znamion niezawisłości. Nie? Ale to jest też wyraźny sygnał, weźcie sobie, zróbcie wreszcie w tym waszym polskim mm, krajdole za przeproszeniem porządek, yy, bo, bo my już jakby wyczerpaliśmy możliwości, żeby mhm. kolejna sugerować, co wy macie z tym bałaganem za przeproszeniem prawnym zrobić. Nie? No, ale, tak, ale panie nie doktorze, tak, czy sugeruję, ktoś jeszcze co? pamięta, o co tak naprawdę chodzi w sporze o neosędziów? Pan prezydent mówi, nie będzie żadnych neopaleo. W ostatniej wersji projektu pana ministra Żurka sędziowie są dzieleni na trzy grupy i właściwie tylko część sędziów, którym można by udowodnić sprzeniewierzenie się nie sędziowskiej mhm. niezawisłości poniosłaby konsekwencje, a mhm. dla pozostałych ścieżka zawodowa jest otwarta. To właściwie o co jeszcze chodzi? Czy ktoś jeszcze pamięta? Tak, to, to, to, to jest zresztą modyfikacja projektu profesora Bodnara, który też podzielił na trzy, trzy grupy. Tak? Jak pani e, słusznie zauważyła, redaktor, ta, ta grupa, która jest jakby poza m, podejrzeniami, ci, którzy są na osadziami, ale z powodu tego, że przecież obrót prawny się do pełnej anarchii. Trochę na wzór pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie też sądy były jednymi z najsłabszych ogniw e, tego państwa. No i, i ci, którzy, tak jak pani mówi, z tyłu Watch, nie chcą tutaj przytaczać nazwisk, większość pewnie słuchaczy je zna, no, którzy się sprzeniewierzyli na różne sposoby, ale wobec nich będą wszczęte postępowania dyscyplinarne, bo to tak groźnie brzmi, ale postępowanie dyscyplinarne ma tutaj doprowadzić albo do mm, uznania właśnie złamania tych reguł, do, chociażby niezawisłości, czy innych, tam jakieś inne delikty, albo po prostu ma oczyścić daną osobę. Nie? To nie jest tak, że wobec kogoś toczy się postępowanie i to już jakby z istoty rzeczy ta osoba no, będzie ponosiła jakieś poważne, poważne konsekwencje. Ja tu się z panią redaktor zgodzę i tu często te postępowania, one też dość długo trwają, nie? więc tu myślę, że zarówno wcześniej minister Bodnar, jak i teraz minister Żutek więcej nie jest w stanie, w stanie zrobić, nie? Ale, ale też warto byłoby, żeby wreszcie te procedury ruszyły, szczególnie wobec tych sędziów, no, którzy mają y, jakieś sprawy dość poważne różnego kalibru i różnego charakteru pewnie one się toczą, ale tak to jak mówię no tutaj chociażby rzecznicy czy sądy dyscyplinarne też, też, też pracują no bardzo słusznie, bo to w końcu za każdym razem przypadek jest inny i ten poziom czy, czy, czy zakres tych, tych, tych, tych, tych naruszeń powiedzmy prawa czy etyki czy reguł które rządzą chociażby się jeżeli chodzi o sędziów, no, no jest różny nie? więc tutaj też przy, przy pełnej staranności, żeby kogoś nie skrzywdzić no, ale myślę, że no trzeba sprawę też uporządkować. No tak, ale jeśli bój toczy się na przykład o sędziego schaba, jedną z postaci afery hejterskiej sędzia sądu apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab, to jest informacja z no tak. przed kilku dni, zachowa immunitet, nie stanie przed sądem karnym za przekroczenie uprawnień. I na przykład nie wydawanie akt dyscyplinarnych rzecznikom ad hoc, to chodziło między innymi o, zdaje się, akt sprawy sędziego. Tulei, tulei na przykład. Nie U, to, wiem, czy nie już Czyszyna. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Oni ta, po no, prostu nie mogli, nie mogli dostać swoich y, akt, bo pan sędzia Schab trzymał je w swojej szafie. Y, sędzia przewodnicząca, sędzia Sądu Najwyższego, Maria Szczepaniec najpierw uznała, że prokurator krajo, y, prokuratury krajowej nie ma uprawnień do składania wniosku o ukaranie i odesłała go y, do rzędu dla publiczności, że tak powiem, a potem po wysłuchaniu obrony sprawę umorzyła. Jej zdaniem wadliwe umocowanie do oskarżenia przez prokuratora, który podpisał wniosek o ukaranie, wystarczyło. Mm -hmm. y y ja nie wiem, czy jest jeszcze nazwa na ten chaos, czy jest jeszcze jakiś przymiotnik, którego moglibyśmy tutaj no, użyć. To prawda, jeśli nam się wyczerpują te epitety, mm -hmm. literackie porównania i zgrabne nie wiem, metafory, to, to ja się w pełni zgodzę. No sędzia Schab, to jest jakby pewna kategoria, ale też y sędzia, o której pani redaktor powiedziane, ale często ta można powiedzieć kazuistyka, filibrystyka, nie wiem, sofistyka, nie obrażając sofistów starożytnych. I mm, no, no, no, no, jest wątpliwa, to, to mało powiedziane. Nie? I rzeczywiście można. No, de, de ręce rozłożyć, bo przecież i, i justycja i, i inne stowarzyszenia sędziowskie, pamiętam, jeżdżącego sędziego Tuleje po Polsce, mm, mhm. profesora, czy sędziego Krystiana Markiewicza, to dla z mojego Uniwersytetu, który przecież jest jednym z tych nominowanych, który czeka na ślubowanie, żeby znaleźć się w, w Trybunale Konstytucyjnym. Zresztą o ile dobrze pamiętam, miała gotowy projekt, tak, jakby sanacji sędziów, raczej inaczej w ogóle, ustawa o sądach powszechnych tak naprawdę, żeby tą, tą sprawę uporządkować. No i nie chcę powiedzieć, że nic się nie dzieje, no bo tu bym jakby urągał, czy bym w się sensie się krytykował no nie tyle bezpodstawnie, ale nadmiarowo samego sędziego Żulka, bo przecież no, ten jest chaos, który on ma na, na barkach to naprawdę no, tylko i wyłącznie, no może podziw to za dużo powiedziane, ale nie zazdroszczę mu tej funkcji akurat. Zresztą funkcja ministra sprawiedliwości od samych początku III RP z różnych powodów była też paradoksalnie takim też gorącym krzesłem, oczywiście mniej gorącym niż na przykład Minister Zdrowia. Więc, jest, więc wracając tak. do istoty rzeczy, tak, ja się z panią redaktor zgodzę, no i tak jak mówimy, jako obserwatorzy, państwa jako dziennikarze, ale też osoby, nawet i w sądach, już pomijam, sędziego z schabach, gdzie e, moja przyjaciółka w Katowicach w apelacji na przykład sprawy z roku do dwóch je się wydłużają, nie? I to teraz przenosi się na przeciętnego obywatela i powiedzmy dalej e, poziom zaufania do sądów e, nie tylko zatrzymał się w miejscu, ale nie chcę powiedzieć, leci nasz błęd nasze no bo tak, bo to chociażby ona specjalizuje się w rozwodach. To są sprawy naprawdę często delikatne, o dużym ciężarze, takim dotykowym emocji negatywnych. No i ludzie w cudzysłowie się muszą kolejny rok męczyć, ponieważ są apelacyjny, no też nie z własnej winy, tak? ale w związku z tym, o czym rozmawiamy, po prostu przedłuża to postępowanie, Czyli wydłuża to postępowanie. Sprawy frankowe, no. które, siedzę, które śledzę, na przykład 2015-2017 rok. Rekordowa sprawa rozwodowa, o której czytałam 8 lat. Na przykład. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy politycy zdają sobie sprawę z tego, że nasza społeczna cierpliwość się kończy albo już się skończyła, tylko tak się trochę przyzwyczailiśmy do tego stanu i nie zabieramy głosu ostatnio. No, ale to jest takie bardzo złe przyzwyczajenie, panie redaktor, powiedziałbym, bo to też... Ja wiem o tym, ale co ja mamy zrobić tak innego? Co mamy no, innego zrobić? No ja wiem, ja wiem, ale to pamiętam, tak, kiedy czytamy ze strony, jeszcze teraz mniej, ale kiedy czytaliśmy Cera, między innymi. No, no i tak Republika, czy później cesarstwo, też psuło się między innymi dzięki, czy przez to, że mimo tego, że, że prawo rzymskiej sądy, to jest jakiś taki wzór do dzisiaj, przecież studenci prawa się tego uczą później, na prawie rzymskim. Część prawa cywilnego jest przecież oparta. No ale gdyby, pamiętam tam właśnie cycerona, który grzmi, tak, że, że sądy rzymskie e, po pierwsze są przekupne, sędziowie są przekupni. tak? Czuje to można powiedzieć istotę Republiki, która jest taka ważna, istotna i która jest takim wielkim e, rzymskim osiągnięciem, że inne instytucje mają się jeszcze dobrze, a właśnie sądy są nieciekawa. Ale jeżeli sądy się czują, to, to, to czuje się cała Republika. Nie? I, I wracając to do tego naszego do tej naszej rozmowy, panie redaktor, to dokładnie tak jest. No, przywołałem pierwszą Rzeczpospolitą. Przecież pamiętamy czytając klasyków, którzy opisywali ustrój, m.in. Szkołę Krakowską, która właśnie między profesor Bobrzyński, wybitny też historyk ustroja, ale też zarazem na miejscu i galicyjski, właśnie mówił, że raz, że tutaj kwestia swawoli i takiej anarchii i, i, i egoizmu szlachty, a dwa, no, między innymi źle funkcjonujące sądy w pierwszej RP, które i tak przecież były tylko i wyłącznie dla jednej warstwy społecznej, jaką była uprzywilejowana szlachta, to też był, to była jedna z przyczyn upadku tego państwa, które sobie całkiem nieźle w XVI wieku a w XVII, już było cieniem samego siebie, by w 18 roku stracić w ogóle swój byt. Nie? Ja to wiem, że te porównania takie poważne, ale no, no tak to wygląda, to, to, to, to, to, to jeżeli tak jak mamy zepsute sądy, to mamy zepsutą, zepsute państwo, zepsute społeczeństwo. Panie doktorze, kto zyskuje na destrukcji państwa, komu się to opłaca? Ja nie chcę powiedzieć, brzmieć takim, wie pani, post -perlowskim, czy perlowskim językiem. To znaczy wszyscy ci, którzy jakby z tej takiej inercji i yy, bezwładu państwo korzystają, nie? Czyli, czyli ci, którzy yy, no, gra, działają na granicy, poza prawem, mają się myślę, że znakomicie. Albo ci, którzy te narzędzia też destrukcji potrafią znakomicie w sądach wykorzystywać. Więc, więc myślę, że... że, że a ci, ja myślę o szczytach władzy. Kto? Tyrani, autokraci, kto? No, no też jasne, oczywiście, znaczy ci wszyscy, z których no, między innymi w czasach rządów PiS no, mają najróżniejsze grzechy i grzeszki na, na sumieni, widzimy wyraźnie, prawda? nie wspomnę, Romanowskiego, ale jest cała masa, masa spraw, która jest chociaż w Osie otwarta. Tak, tak, no, zdecydowanie tak, bo to na ustano pomina, bo to jest odpowiedzialność tylko polityczna, ale odpowiedzialność karna. No do, do, do widzimy tych wszystkich panów kamieńskich wąsików, obajtków, tak, którzy często śmieją się. No tak, ale to nie uczymy, ja wiem, brzmię teraz naiwnie, ale politycy nie uczą się na tych doświadczeniach historii, że prędzej czy później mm, Um, chcemy zmiany, tak, to nie tak. Zmiana często bywa gwałtowna. To jest tak, że, że rewolucje właśnie... To jest pewien paradoks. Z jednej strony rewolucje, tak mówił mi mówił wybuchają w momencie, kiedy właśnie wzrasta i u nas jest taka idealna sytuacja. To znaczy, kiedy aspiracje wzrastają, ale społeczeństwo się bogaci, bo mieszczaństwo francuskie miało się znakomicie przed rewolucją francuską. Czego nie miało? Nie miało po prostu dostępu do polityki. Było wykluczone przez warstwę uprzywilejowane. Nie? U nas jesteśmy przecież w końcu dwudziestą No ale do podium, mamy dostęp do, do polityki potem. choćby przez prawa wyborcze. To trochę tak. Sugeruje, ale tak, tak, tak. ma się dzieje, Tak, nie ma się że nie ma powiedzieć, że nie chcę się że nie ale się się może to znaczy, że się dzieje, że się że u nas to wkurzenie w tej chwili jakby za że nie populiści, którzy moim zdaniem często ma się dzieje, że którzy moim się dzieje, zrobią jeszcze większy się dzieje, tak? wierzą w jakieś cudowne neoliberalne takie można powiedzieć się dzieje, pomysły, że, że, że, że właśnie Właściwie to ten układ jest samorzutny i to, to, to się samo wszystko wyprostuje. No nie wyprostuje się samo. I, i, i, i tu jest problem, nie? To znaczy te emocje w tej chwili są mocno rozchwiane i frustracja jest. Ja roz, rozmawiam z sąsiadami, którzy tam prowadzą jakieś drobne biznesy, to oni po pierwsze ma oczywiście urząd KSEF i tak dalej są wkurzeni, ale po drugie jest taki stereotyp, no sędziowie najczęściej, no to są, to są czy sądy w Polsce, może sędziów prozniać, ale, ale sądy to są jedne z najgorzej działających instytucji trzeciej RP, nie? Oni mają takie już dłuższe doświadczenie historyczne i można powiedzieć tym swoim doświadczeniem nie pamiętają, żeby te sądy w miarę dobrze funkcjonowały, nie? Jakiś czas temu nieoficjalnie, nie mogę zacytować, z nazwiska, ale to prawnik często wypowiadający się w mediach powiedział, że on ma żal i do koalicji, i do rządzącej, i do tej drugiej strony. Że nie usiądzie przy stole w tak ważnej sprawie, tylko zastanawiam się, czy um, nie jest tak, że każda propozycja kompromisu ze strony koalicji rządzącej spotkałaby się z zamkniętymi drzwiami to, to pełna zgoda. To znaczy, jakby więcej zdrowia, nie wiem, nauka, edukacja... Jeśli Zobacz, mogę o, o taką myśl na koniec, tak, bo Myśl powiedzieć. na koniec. Tak, świetnie to było. Wie pani, no, ja porównam to tylko do okrągłego stołu. Wydawać by się mogło strony, które nie mogły usiąść do stołu, jednak potrafiły do tego stołu usiąść, tak. A my jesteśmy w zupełnie sytuacji. Naprawdę mamy, mamy komfort poza oczywiście sprawami bezpieczeństwa tym cieniem, który się kładzie wojna, ale też i teraz to, co się dzieje w Iranie, to naprawdę to jest najlepszy czas trzeciej, znaczy najlepszy czas, jeżeli chodzi o trzecią RP, od wczesnych, wczesnych Jagiellonów, więc, mhm. więc lepiej, tego, tego losu na loterii lepiej wygrać nie, nie mogliśmy, natomiast no właśnie, Musimy ten kończyć. spór polityczny może nam, tak, ten spór polityczny może nam to wszystko pogrzebać, nie chcę powiedzieć, że z różnych powodów możemy podzielić go, los, nie wiem, Grecji czy innych tego typu państw, Francji, nie wiem, Hiszpanii, mhm. czy nawet Wielkiej Brytanii, którzy są teraz trochę chorymi, to są chore, chore, chorzy ludzie Europy, tak, czy chore państwa Panie Europy, doktorze. z różnych powodów, no, jak widzę yy, wzrok naszej realizatorki, to muszę pan przerwać. Doktor Tomasz Słupik, Bardzo politolog dziękuję, z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. dnia. Reklama. Chcesz przygotować bliskim Wielkanów pełną radości? Tak.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 reklamie.